Ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was, jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał z nadchodzącego gniewu. Rozdział drugi. Sami bowiem wiecie, bracia,